Okej, okay, co my tu robimy na tym świecie, po co jesteśmy i co, po co tak w zasadzie to wszystko? Mało kto się dziś na tym zastanawia, wszyscy szukają ciekawostek. A to ciekawe tamto, a to ciekawe tamto, dziesięć ciekawostek stąd, 10 ciekawostek stamtąd. Ale pytanie, po co to wszystko? Na to mało kto zna odpowiedź. Ja zacząłem szukać u Boga, jedynego, prawdziwego. Ale tam znajduję takie dziwne rzeczy. Słuchajcie, jedną z tych rzeczy jest na przykład to że Eliasz był karmiony przez kruki. Zaraz wam przeczytam. I doszło do niego słowo Pana. Odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się w przypadku Kerit, który jest przed Jordanem. I będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i uczynił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał przy przypadku Kerit, leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso z rana oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z podoku. Słuchajcie, to no niezły tak jak na Biblię. Wiem, że są w Biblii takie rewelacje, jak gadający osioł, ale karmiące ludzi kruki tutaj znalazłem pierwszy raz, być może jeszcze gdzieś są. Jezus nam wiele razy mówi, że mamy zwracać uwagę na, na, na zwierzęta i tak dalej, że skoro o nie Bóg dba, to czemu nie o nas? A tutaj mamy coś innego. Akurat Bóg przez kruki zadbał o człowieka. Dziwne. No ale jako, że Mam swój rozumek mały. E, słuchajcie, wyszedłem na ulicę i patrzę na pole, tak, zacząłem obserwować kruki. Przypomniałem sobie jedno, przypomniałem sobie jedno, że w naszych czasach kruki, y, w naszych czasach kruki y, też nas karmią. Dziwnie to brzmi, ale nas karmią, naprawdę. Jeśli jesienią chodzicie z spacerami, ulicami, to od czasu do czasu słuchajcie takie stuk, stuk, puk i tak dalej. To, co słychać, to są kruki zrzucające nam orzechy. Najczęściej włoskie, bo tych jest u nas dużo i te mają problem z rozbiciem. Co się okazało? Jak się dokładnie przyjrzysz temu, co kruki obecnie w naszych czasach robią, to zobaczysz coś takiego, że kruki zrzucają te orzechy na beton. Często też, jeśli się dobrze przypatrzysz, zrzucają to w miejscach, na przykład, gdzie przejeżdżają samochody, bo dobrze wiedzą, gdzie samochody mogą im rozbić te orzechy. Zrzucają też miejsca, gdzie czasem ludzie chodzą, choć tam rzadko wolą samochody. Słuchajcie, zgubiałem. No, Zacząłem, wiecie co, zacząłem się zastanawiać, patrzeć na te kruki. I co zacząłem robić? Zacząłem im chodzić i rozbijać te orzechy. Jeśli jakiś orzech spadł obok mnie, podchodziłem, rozbijałem. To było dziwne. Jako, że moje wyjście na spacer Raczej było mniej więcej codziennie o tej samej porze, akurat na dwa psy i wychodzę. Okazało się, słuchajcie, że te kruki mnie zapamiętują, bo dziwnie, przechodząc obok, dziwnie spadały koło mnie te orzechy i inne rzeczy, później już inne rzeczy też zrzucały. No są, nie wiem, skorupki od jajek spadały z nieba, słuchajcie. W ten sposób, ja, dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że zacząłem mnie rozbijać. Dlatego mnie te kruki zauważyły, bo ja po prostu jak spadł orzech koło mnie, to podchodziłem, rozbijałem i odchodziłem. W ten sposób kruk wiedział, że ja jestem takim dziadkiem do orzechów. Słuchajcie, było to dla mnie naprawdę y, przedziwne zaskoczenie, ale normalnie, słuchajcie, no... Powiedzmy, że odkryłem sposób, jak to jest być nakarmionym, nawet jeśli będzie głód. I wcale nie bawiłem się w żadne y, surwiwale i tak dalej. Y, postąpiłem tylko i wyłącznie z miłością do kruka, z miłością, bo po prostu bezinteresownie zacząłem im rozbijać te orzechy. Jeśli ja im bezinteresownie zacząłem rozbijać te orzechy, no to one interesownie na początku chyba zrzucały mi te orzechy, ja im je rozbijałem. W zasadzie nie, nie było nic na przeszkodzie, żebym ja im w międzyczasie połowę tego orzecha zjada, drugą połowę dał do rozbicia. No dziwnie to brzmi, ale tak to wygląda, słuchajcie. Można być karmionym przez kruki, nawet w naszych czasach. I w ten sposób myślę, że akurat yy, mamy tutaj w tym fragmencie w Księgi Królewskiej napisane, że Eliasz był karmiony przez yy, kruki mięsem i chlebem. Nie wiem skąd kruki miały mięso i chleb, ale kto wie, być może w jakiejś plemie, czy gdzieś tam dawali na przykład mimo suszy, yy, dawali na ofiarę, czy chleby pokładne i tak dalej, i mięso i tak dalej i na przykład, nie wiem, chleb był wysuszony i, i, i, i czy, czy kości były, czy mięso było w dużych kawałkach i taki kruk leci w góry, rozbić o skały y, takie kości, takie mięso, po to, żeby mieć mniejsze części. Do dzisiaj kruki tak robią, podobno w górach, że o skały rozłupują na przykład kości, żeby tam wydobyć szpik kostny, czy coś tam ze środka. I kto wie, czy Eliasz się po prostu nie zachował w ten właśnie sposób wobec kruka, czyli z miłością do tego ptaka czarnego, okropnego. Tak? i tak dalej, piekielnie czarnego. Jak zobaczył, że taki ptak zrzuca kawałek na przykład kości czy mięsa, no to wziął mu to, rozbił, dał kawałek, a resztę sobie zjadł. Nie? W ten sposób kruki nas karmią. Tak? Tylko wiecie, jak wtedy Eliaszowi potrzebne były, słuchajcie, mięso i chleb, tak dzisiaj ja dostałem od tych kruków orzechy włoskie. Ja zacząłem te orzechy włoskie jeść. Coś dziwnego mi się zaczęło dziać, bo jadłem te orzechy, jadłem, jadłem, jadłem. Tak stwierdziłem, że skoro to jest od Boga, to taka dieta sobie zrobiłem. Dieta orzechowa. Codziennie minimum ze dwie garście takich orzechów. A, słuchajcie, mózg mi zaczął jakoś inaczej pracować, nie? Tak się skapłem, słuchajcie. Może to dziwnie zabrzmi, ale wiecie, no... Orzech włoski, jak się popatrzycie, jak wygląda, to wygląda jak mózg. No Co tu dużo mówić, nie? Jak się sprawdzi, co naukowcy o tych orzechach włoskich piszą, to piszą, że tam są te wszystkie, wiecie, witaminy i inne tego typu sprawy. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę, słuchajcie... Orzechy włoskie to najlepsze orzechy dla mózgu. Mają te kwasy tam omega-3 i tak, jakieś inne tam witaminy i tak dalej. Jak poszukacie dokładnie badań gdzieś tam na stronach najlepiej anglojęzycznych, to się dowiecie, że gdzieś na pewno w Harvardzie czy gdzieś tam zbadali. Że dokładnie w Harvardzie znalazłem taki artykuł, zdaje się, ale zbadali, że te orzechy są najlepszym pokarmem dla naszego mózgu że tam zwiększają zdolności kognitywne, czyli poznawcze tak, u dorosłych, u noworodków też mają dobre działanie zapobiega osobieniu, funkcji poznawczych mózgu i tak dalej po prostu jest idealnym składnikiem na rozwój słuchajcie, ja wiem, że to dziwnie brzmi ale jeśli coś, co wygląda jak mózg działa na mózg tak, to coś może jest na rzeczy okay. mało tego gdzie to w Biblii znajdziemy? Jest napisane, że Duch Święty będzie przemawiał do, do pogan i pokazywał im, co jest prawdą. Jak Duch Święty będzie przemawiał do pogan? No przecież nie będzie im mówił gdzieś tam głosem na górze, od dołu i tak dalej, tylko będzie im mówił przez to, co poganie mogą oglądać, a poganie na przykład mogą oglądać to, co rośnie wokół nich, a mogą oglądać na przykład orzechy. Dobra, słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale zacząłem naprawdę patrzeć na tego orzecha i sobie myśleć, jeśli Bóg dał nasienie, tak, czyli coś takiego jak orzech w kształcie mózgu i dał to jakoś, nie wiem, zacząłem to obserwować, co jest grane, tak, i zaobserwowałem jeszcze jedną wielką prawdę, która jest taką prawdą, która mnie po prostu zmiotła totalnie. Zmiota totalnie, taka lekcja od Boga na nasze czasy. Słuchajcie, Orze włoski ma w środku dwa mózgi. Dwie półkule. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest jednością. Jest mężem i żoną. Mamy dwa mózgi. Jesteśmy jednym człowiekiem, kiedy jesteśmy razem, wspólnie w małżeństwie. Tak? To jest lekcja, której mało kto potrafi dochować. To jest lekcja, kiedy Adam i Ewa, kiedy Ewa sama najpierw zebrała ten owoc, Adam ją zostawił samotną. To jest lekcja, którą musimy przejść. Musimy zwrócić się do jedności małżeńskiej. Jest taki ogrom obecnie na świecie małżeństw porozwalonych. Jest taki ogrom tego. Ludzie nie wiedzą, co to jest małżeństwo. Nie wiedzą, co znaczy być jednością z dwóch mózgów człowiek jest stworzony kościół, który do dzisiaj się rozwijał, do jakiegoś czasu się rozwijał, był typowo męskim kościołem słuchajcie, naprawdę ciężko to przyznać ale kobiety w chrześcijaństwie są tak ogromnie poniżane i były tak ogromnie poniżane przez ogrom czasu że już dosyć tego Moim zdaniem, powinniśmy naprawdę zrozumieć, co znaczy, że człowiek jest mężem i żoną. Co znaczy, że człowiek jest wtedy jednością. Ten przykład tego orzecha doskonale mi to pokazuje. Jeśli mamy połączone te dwa mózgi, mamy dookoła tego orzecha skorupkę, praktycznie nie do rozbicia czasem. Jeśli razem to działa, tak, to jest to nie do rozbicia. Kościół ma za sobą ogrom historii prześladowań, na przykład słuchajcie, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, podobno z tego co czytałem, jest taki fragment o niewolnictwie w Biblii, że mamy być posłuszni swoim panom, tak, niewolnicy bądźcie posłuszni swoim panom. I w ten sposób się głosiło Ewangelię do, do czarnoskórych, tak, do, czy do niewolników innych, tak, bo... Uwierzcie W Jezusa, i tak dalej, macie to czytajcie, przeczytaliście, że macie być posłuszni Panom, więc bądźcie zbawieni i bądźcie posłuszni Pana. Tak, mam wrażenie, że to, co się dzieje od dłuższego czasu w kościele, to jest naprawdę no straszna, straszna taka popularyzacja męskości na rzecz poniżenia kobiet. Niestety, muszę to powiedzieć. Ale mam taką lekcję, słuchajcie, od tych kruków. Dostałem te orzechy i tak patrzę, co tu jest grane. Czemu ten mózg jest podwójny, nie? I czytam, że małem być jednością. Dlaczego? Jesteśmy stworzeni jako ludzie. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga. Jeśli jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to wyobraź sobie, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta, jest stworzony na podobieństwo Boga. Jeśli Bóg jest na podobieństwo mężczyzny, to mamy, słuchajcie, problem. To wychodzi na to, że Bóg nie ma w ogóle cech kobiecych i kobieta jest gdzieś obok stworzona. Nie. Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, mężczyzna i kobieta. Czyli Bóg musi mieć cechy kobiece i musi mieć cechy męskie. Na przykład, słuchajcie, to jest taka prawda, tak ukrywana przez nasz świat, na przykład, słuchajcie, mamy, jak tam ktoś wie, to Bóg ma, Izraelczycy nazywali Boga różnymi imionami, jednym z tych imion jest El Shaddai, to imię El Shaddai wiele, wiele osób próbowało przetłumaczyć, tak, jako tam, wiecie, tłumaczyli jako tam jakaś góra, Bóg góra kosmiczna, Bóg wszechświata, Bóg wielki, Bóg jakiś tam, Bóg jakiś tam, nie? A tak naprawdę, jak w hebrajskim ludzie tam zaczęli szukać i tak dalej, o co naprawdę chodzi, to wychodzi na to, że Toel Shaddai to jest Bóg wielka pierś, Bóg matka karmicielka, tak? Bóg pierś matka ten, czyli Bóg ten, który dostarcza, karmi, zaopatruje, tak jak matka karmicielka dostarcza swojemu dziecku mleka, tak? I, I to jest jedno z imion Boga. No, ukrywane jego znaczenie było przez długi czas, e, bardzo długi czas. Ale tak, Bóg ma cechy kobiece też. Musi je mieć, skoro jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. I musimy to prawdę zrozumieć, tak? Musimy ją prawdę zrozumieć, aby przygotować się na ponowne przyjście Chrystusa. Jest to jedna z kolejnych praw, które musimy przyjąć jako ludzie, aby nas, jak to Malachiasz powiedział, nie poraził Dzień Pański. Taka lekcja od Eliasza, kolejna. Dlaczego od, Eli od Eliasza? Tutaj jest dużo do gadania, ale w każdym razie Eliasz ma jeszcze dużo do powiedzenia i duch Eliasza będzie tym duchem, który przyjdzie przed przyjściem ponownym Chrystusa. Kiedy to będzie, tego jeszcze nie wiem, no ale pewnie się dowiedzieć Okej, okay, to by było na tyle. To był pierwszy odcinek Rozkminek. Rozkminki, czyli nocne myśli odjechane. Próbująco odpowiedzieć na pytanie, po co i dlaczego tu jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? i Na co tu jesteśmy? I co nas jeszcze czeka w świecie, na tej ziemi? A co nas jeszcze czeka w kwestii duchowej w przyszłym czasie i w przyszłości? I w przyszłości. Czy jak to tam zwał?